Odcinek 5. Festiwal fantastyki Falcon 2015. Maja Lidia Kossakowska to pełna życia autorka. Wśród jej dzieł znajduje się cykl Zbielacz Burz, czy książki takie jak Siewca wiatru. Opowiadała o aniołach, współpracy z mężem oraz magii. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich, witam bardzo. Witam wszystkich, witam naszego gościa. Bliżej. Lidia Kossakowską, kobietę, która... Poznała, tak mi się wydaje, naturę aniołów i ich charakter. W takim razie o tej Witam serdecznie wszystkich. Bardzo się cieszę, że chcieliście przyjść na moje spotkanie. Bardzo mi miło. <grym> <grym> okay. A... Y Hej, czy mogłaś powiedzieć, czy Twoja nauka na archeologii śródziemnomorskiej wpłynęła na Twoją twórczość? Tak, zdecydowanie wpłynęła. Ja myślałam, że wpłynie inaczej, kiedy wybierałam ten kierunek studiów, bo myślałam, że to mi pomoże jakby budować spójne świat dlatego, że w sumie jak się ustawia jakąś teorię archeologiczną, to, to się Robi to na podstawie jakichś drobnych fragmentów wygrzebywanych z ziemi, to trzeba wszystko wymyślić, jak to funkcjonowało, co się działo, jak ci ludzie mogli w tym świecie żyć, jak funkcjonowały urządzenia, jak wyglądały domy. I Sądziłam, że to będzie pomocne głównie, jeżeli chodzi o budowanie jakichś tam przyszłych światów fantastycznych. tymczasem okazało się, że jednak będzie no przede wszystkim, no wszystkim mitologiem, mitologie starożytne, mitologie nieznane, właściwie taki trochę bardziej z etnologicznego punktu widzenia niż stricte archeologicznego. I rzeczywiście chciałam tak powiedzieć, że z tą pewnością mi się przydało, bo gdyby nie wykłady z antropologii, magii religii, mierzącego już profesora Wiercińskiego, to świata angielski nigdy nie zaistniał. Natomiast ja także nie miałam pojęcia o tym, że jest cały taki ogromny dział, nazwijmy to, to, kultury, mitologii, etnografii, którymi którym jest angielologia. W tamtych czasach, kiedy zaczęłam uczęszczać na studia, no, to wydawało mi się, że aniołki to, na no, aniołki, nachodzą no, w tych białych szmatkach i mówię, zajmują się przeprowadzaniem dzieci przez pładeczki i tam takie różne rzeczy, i tam świeceniem w ciemności w nocy. Natomiast tu się nagle pojawiły imiona anielskie, pojawiły się w postaci anielskie w kontekście czarnej magii, w kontekście różnych bardzo mrocznych e, mitów, w którym... Była mowa o zemście, o nienawiści, o walce i nagle otworzył się przede mną cały ogromny świat, e, który uznałam za tak nośny i wartościowy, że postanowiłam e, zacząć pisać w jakieś opowieści, jakieś historie i stąd się rodzimy te wszystkie miały tak naprawdę w gruncie rzeczy w dużej mierze dzięki archeologom. Hmm. Jest taka sprawa, tak sobie myślałem, A. Jest takie powiedzenie, chyba Oskara White'a, Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, a ludzie oddzięczyli Mu się tym samym. Skąd się u Ciebie wzięło takie uczucie, a nie uchwała? A no właśnie, co jest śmieszne, bo to jest z bardzo właśnie starych, najstarszych mitów, jeszcze takich krajów właśnie hebrajskich gdzie w pierwszym właśnie tych opowieściach aniołowie wstępujący na ziemię zachowują się dokładnie jak ludzie. Zachowują się dokładnie jak ludzie, potrafią zapłonąć pożądaniem do ludzkich kobiet, potrafią przymierzając dać komuś w łeb, albo w ogóle tak się mocno przepychać o różne dobra, o władzę, o rząd, z rządy, z różnych innych takich emocji. Mnie się to bardzo spodobało, ponieważ to tak naprawdę to jest nośne w przypadku, pisania książki, dlatego że postać, która byłaby, no, na przykład, tylko czystą emanacją jakiegoś boskiego rozkazu, czy jakąś czystą energią, czy czymś takim, jest bohaterem w stosunkowo kiepskim, no, no żadnym. No, pojawił się, zaświecił, coś tam huknął, powiedział i wrócił z pogodę do znieba. Tak? No niewiele można z tym zdziałać. Natomiast no, wypadku aniołów, które są takie ludzkie, jak ja chciałam je widzieć, to po prostu ma się całą gamę do stworzenia bohaterów konfliktów, przeróżnych wydarzeń, w których oni mogą uczestniczyć. No a są tacy, jacy są i na przykład zachowują się tak bardzo po Niemczech W tej chwili krną, robią różne paskudne przekręty, nie wiem, piją. Trzymają Dla, też. Dlatego, yy. że przecież oni rosną yy. razem yy. z nami. W starożytności musieli być inni pewnie niż, niż, niż dzisiaj. No dzisiaj aniołowie są cały czas przy nas, bo, a nie aniołowie stróże. Więc generalnie obserwują cały czas ziemię, obserwują cały czas świat myślę, że to się tak, że jest w też na jej świecie. Kiedykolwiek ktokolwiek pójdzie do nieba, to nie sądzę, żeby tam spotkał takiego właśnie białej szacie. Ja mówię o tym nie, nie Czyli wyszło na to, że ludzie się zdepravowali anioły. Ja myślę, że one same się mocno do tego przyczyniły i miały ochotę. <laughs> <grym> Skąd u Ciebie to y, zamiłowanie, do mieszania y, mitologii i y, technologii? Y, dlatego, żeby było ciekawiej, to znaczy, no, na pewno jeżeli chodzi o Takasiego, to ten zabieg został zrobiony, tam jest, cały ten pomysł jest wytłumaczony. Dlaczego tak wygląda akurat ten świat? Jeżeli ktoś nie czytał, to może powiem, że świat, w którym Istnieje Łakuni, istnieje Antimia, czyli te dwa kraje kontynenty, które występują w Takeshi, jest ziemską kolonią, bardzo odległą, bardzo starą, która powstała podczas wielkiego rozkwitu e, Ziemi, kiedy kolonię opłacało się zakładać daleko. Jest założona przez dwie korporacje. Jedną przez korporacja właśnie taka powiedzmy iberoamerykańska, która stworzyła Antylię, a druga, do no, której zaczyna się i rozgrywa większość wydarzeń w Takeshim, jest założona przez japońską korporację. No, ale ponieważ istniały już doświadczenia z poprzednimi koloniami, to um, korporacja Yamauba, która stworzyła Łakuni, wiedziała dobrze, że w pewnym momencie każda taka odległa od ziemi kolonia popada w niejaki regres. I żeby ten regres jakoś skontrolować postanowili stworzyć kolonię, której pod walinami będzie, będzie cywilizacja japońska, starażytna, stara, żydna, stara i, i średniowieczna cywilizacja japońska, żeby ten świat się miał w co odsunąć. żeby nie nastąpił kompletny chaos, ponieważ jak wiemy, cywilizacja japońska była bardzo trwała i przetrwała w pewnym jakby niezmienionym wyglądzie przez wiele wieków, to tutaj było takie założenie, że oni się tam trochę obsuną właśnie w ten, te realia takiej średniowiecznej Japonii, a następnie znowu się odbijał, znowu zaczną się z Ziemią kontaktować, czy po prostu się odbijał technologicznie, natomiast tu się okazało, że tak nie jest. Nie wiemy, co się stało, że ta Ziemia przestała odpowiadać, czy coś się wydarzyło, czy po prostu okazało się, że to jest jednak wszystko za daleko do utrzymywania kontaktu. No i ten regres jednak został, tak? To jest trochę technologii, która jest traktowana w sumie jako wiedza starożytna przechowywana przez, przez pewne zakony. No i jest trochę tego tej, tej japońskiej kultury takiej średniowiecznej. Żeby było ciekawiej, no to akurat w wypadku planety, z którą mamy do czynienia, jest tam tak, że bogowie potwory, demony, duchy i wszystko, w co wierzą mieszkańcy, manifestuje się rzeczywiście i fizycznie na tym świecie, No to jeszcze trochę, trochę bardziej komplikuje, całą strukturę tego świata, no ale myślę, że to jest dość ciekawe założenie i mnie się przynajmniej tą książkę z że No, ale to nie tylko w tej książce, bo wcześniej chociażby w Zbieraczu Burz też używasz technologii militarnej, prawda? Tak, w pewnym sensie, w pewnym sensie, to no właśnie dlatego, że, że nie mówię, którzy są mocno zmilitaryzowani, to jest mocno zmilitaryzowana grupa w ogóle, po prostu rozwijają się razem z ludźmi, więc te ich techniki wojenne także w pewnym sensie muszą się rozwijać, bo no, oczywiście wiadomo, że powstaje nowoczesna broń, powstaje inna broń niż w przypadku starożytności. Ktoś miał tam pytanie? Słucham? No, myślałam, że... <grytanie> no i oczywiście no to też oczywiście jest pewien żart, no, dopełnienie tego świata, żeby był ciekawszy i, i bardziej naprawdę no, szczerze. Dobrze. Y, mity chrześcijańskie, jakuckie, y, japońskie. A co teraz? Teraz mam nadzieję, że ucieszę niektórych czytelników, ponieważ teraz y, następuje gwałtowny i zdecydowany powrót do aniołów. Już w tej chwili pracuję nad, nad kolejnym tomem. No, ale oczywiście tak ja się go nie porzucam. Też powstaną te, te, te założone dwa kolejne y, tomy tej historii, natomiast no, okazuje się, że, że, że czytelnicy pragną jednak tego, żeby Gajmon i banda sama skrzydła krzyklady wróciła, więc wracam, bo wracam, bo, bo się wymusili. No. Zapotrzebowanie społeczne. Słuchaj, ubawiłem się naprawdę popachy przy barze Galaktyce. Naprawdę to było no, kupę śmiechu. Po pierwsze, skąd taki odskok? To może najpierw na to odpowiesz? No, no Grillbar tak, no bo ja jeszcze nigdy nie pisałam humoreski przed Grillbarem i jakoś tak mnie po prostu pomyślałam, że warto się z tym zmierzyć. To bardzo trudna to zazwyczaj jest sztuka. Mam nadzieję, że się udało. Dlaczego akurat tak? A no właśnie głównie jest z powodu pewnego hobby, które dzielę razem ze swoim mężem, to znaczy sympatii do gotowania od czasu do czasu oraz do oglądania kulinarnych programów. Rzeczywiście akurat Hermozo i Wen jest wzorowany na, na pewnym dość znanym kucharzu, dziennikarzu, pisarzu i podróżniku, który nazywa się Antony Bornei. Ja tak pomyślałam, że byłoby no, wesoło i zabawnie zrobić taką kosmiczną historię, która opowiadałaby o pewnym restauratorze. No i oczywiście musiała tam się także pojawić jakieś, jakieś inne wątki, nie tylko kuchenne i kulinarne, więc jest to taki sobie e, w pewnym sensie kryminałek. A wiem, że będziemy mieli problemy ze składnikami, ale masz jakieś przepisy stamtąd? W tej książce jest mnóstwo przepisów właściwie, że można kiedy się przeczyta, to spokojnie można, można to odnaleźć. No, prawda, prawda jest taka, że kiedyś z mężem, ponieważ była tak taka możliwość, byliśmy poproszeni o to, żeby coś ugotować na pewnym konwencie, no to wszędzie mieliśmy w programie napisane, że będą przygotowywane lipaczki, tłumaczki laudejskie i tak też się stało. Świetnie. Słuchaj, spytał cię cię jeszcze o rudą spore, bo... Ym... Bardzo mnie to zafascynowało, ta, ta cała mitologia Jakódzka, ale jednocześnie... Y, nie obraź się, ale trochę mi to przypominało Władcy Pielścienie. Idzie ekipa, zbiera, szuka i tak dalej. No nie, znaczy to nie na pewno nie miało przypominać Władcy to miało być... Ale za to miało zdecydowanie przypominać klasyczne fantasy, taką klasyczną powieść fantasy. Dlaczego? E, otóż dlatego, że... Mitologia Jakudzka, kiedy jeszcze istniała i była w miarę żywa, właśnie przypominała świat fentez wszyscy ci cherosi Bogowie, Bohaterowie, no jest zbudowani dokładnie tak, jakby to był pewien istniejący świat fentez, oczywiście uczciwszy wszelkie proporcje i różnice kulturowe, które między są między nami, między np. Na takimi kulturami jak Jakuci czy Biliaci. W tym czasie, kiedy ja wpadłam na pomysł, żeby tę książkę napisać, bardzo modne było mieszanie magii, mieszanie takiego właśnie świata nadprzyrodzonego z realnymi wydarzeniami historycznymi. Powstała na przykład ta książka, w której Napoleon tam ujeżdżał smoki i działy się takie różne rzeczy. Ja sobie jednak pomyślałam, no hej, no chwila, ale po co właściwie się bawić w takie pomieszanie, które jest zupełnie nieprawdziwe, no w pewnym sensie, oczywiście to, to jest to, fajna zabawa wszystko w porządku, korzenie smoków tak za bardzo w tym momencie nie było. Natomiast mamy rzeczywiście realny świat, realny świat y, praktycznie bardzo przypominający fantasy, świat wierzeń jak łódzkich, który został zniszczony kompletnie po prostu przez, y, przez historię, przez wydarzenia historyczne. No i pomyślałam sobie, że byłoby ciekawie napisać książkę, w której mamy, patrzymy na to z punktu widzenia właśnie tych zaświatów jak i jak oni mogli widzieć postępującą rewolucję. No więc dlatego ta książka została napisana, dlatego powstała. Świat Jakutów został zniszczony właściwie z automatu, bo to była taka sytuacja, że Stalin zrobił taki motyw, wezwał po prostu wszystkich szamanów z Jakucji, z Burjacji, niby na jakiś zlot. No. Żaden Żywy nie wyszedł. Także tak wyglądał ich koniec. Ehm, chciałbym się spytać jeszcze o zakon tańca Świata. Ehm, skąd w ogóle pojawił się taki pomysł, żeby, no nie wiem, to są jakby światy równoległe, prawda? No tak, to jest oczywiście trochę zabawne, w zakonie Tańca Świata nastąpiło rozszczepienie światów tak naprawdę. Ziemia została zasiedlona przez tych, powiedzmy, jakoś tam potępionych, no to miasto wyprańcy zostali przeniesieni do, przeniesieni do jakiejś takiej utopii, którą zarządzało tam właśnie 12 takich metrów. I jak się okazuje, ta utopia wcale nie jest taka, jak to, znaczy jak to zwykle jest utopiami, no, nie jest taka genialna, jak mogło to wyglądać. Natomiast cały ten pomysł na tą książkę wziął się z tego, że kiedyś ktoś w autobusie na siłę wcisnął mi ulotkę. Była to ulotka właśnie opiewająca taki wspaniały, nowy świat, kiedy tylko tutaj się uwierzy w odpowiednich tam mistrzów duchowych i odpowiedniego Boga, to wszystko będzie piękne. Ja oglądałam tą ulotkę i o czym się robiły kwadratowe z przerażenia, bo tam wszystko było takie śliczne i identyczne. Były takie same domki malowane. Dom jeden był różowy, drugi był tak niebieski na przemian, taki błękitny, różowy, błękitny, różowy i tam sobie ludziki takie chodziły, zupełnie identyczne. o identyczne fryzurki, identyczne tam wszystkie ubranka, no i była tam taka taka dziewczynka narysowana i ona się tak ślicznie tam jakoś modliła, już nie pamiętam coś tam i, i miała taką na sobie różową sukieneczkę i z nieba jej spływała taka sama identyczna błękitna. I ja sobie pomyślałam, Boże, no co za koszmar po prostu, gdyby ktoś tam trafił, no, to by można ochaleć po prostu rozpaczy, no, coś strasznego, no i właśnie w ten sposób zrodził się ten pomysł na, na to, że, a gdyby rzeczywiście tak się stało, że to zdecydowanie ziemscy, no, mistrzowie duchowi po prostu w pewnym momencie z, z, te swoje siły by jakoś nam połączyli i zrobiliby taką jedną upiorną utopię, gdzie te różowe sukien się tak spływały z tego nieba i nie wiem, te same różowe domki, to wszystko straszne. Tak? <grym> no więc w ten sposób akurat powstały podwaliny tej książki. Drugi pomysł oczywiście jest szamański, bo ja uwielbiam szamanizm, więc zawsze tam gdzieś coś przesmyknie. Czyli taki, że w takim razie ziemia została rozszczepiona na te, na te dwa jakieś takie dziwne światy. No to ci, którzy tam zostali na dole, u nich się powinny objawić z powrotem szamańskie umiejętności, szamańskie zdolności, no właśnie po to, żeby przedostawać się do tego tak zwanego górnego świata i robić to, co robili szamani od wieków, to znaczy kraść stamtąd. No też oczywiście uzyskiwać przy pomocy różnych tam jakichś ugód, manewrów, darów, wszystkiego, ale też bardzo często kraść po prostu różne rzeczy, leki, technologie i dlatego akurat zakon krańca świata jest to bardzo na tej zasadzie. Widzę, że cała ta, znaczy bardzo Cię fascynuje chyba magia, prawda? Tak, tak. A w jaki sposób, ja wiem, że na pewno to wynika też z Twojego naukowego doświadczenia, ale w jaki sposób pozyskujesz klimaty, tak to określę, nie pomysły, klimaty? No, bardzo oczywiście się długo interesowałam i interesuje się właśnie magią i szamanizmem, więc możliwie ja dużo staram się czytać, docierać do różnych źródeł, oglądać filmów, dowiadywać się. Nawet byłam parę razy na różnych szamańskich spotkaniach, takich z, No też jest najszamanizm odrodzony, tak co prawda, pewne, pewnego szamana z um, czupotki, To się zdarza, na przykład zdarzały się takie spotkania w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, czy gdzieś, gdzie można trochę właśnie złapać tego, jak to, e, jak to wszystko wygląda, no ale magia tak, magia mnie fascynuje, ponieważ wydaje mi się, słuchajcie, no jakby na przykład, no tak, prawda, tam Szaman przychodzi i odtańcie tanie z deszczu, nie, no bo susza się z ale nie leje, nie leje, no, no jakby on tak, za każdym razem tańczy, tańczy i nie pada. I tak tańczy, tańczy i nie, nie pada. No i tak nie pada i nie pada, no to bym wyleciał z posady. Wszyscy powiedzieli, że ta twoja magia jest do niczego, nie? <grym> Więc może rzeczywiście no, coś, <grym> coś popada, kiedy potańczy. Teraz mówisz, że wrócisz do aniołów, tak? Taki jest, Taki plan. jest plan? Aha. A zdradzisz nam co o tym, mniej więcej? Troszeczkę mogę zdradzić, bo to będzie w tym razem wielka wyprawa badawcza, wielka wyprawa odkrywcza, która pójdzie w tereny, w których ja jeszcze nie eksploatowałam w tym anielskim świecie, to znaczy do stref poza czasem. Będziemy mieli wielką, właściwie badawczą, odkrywczą wyprawę taką, jak XIX-wieczne, tak, źródeł Nilu czy coś takiego, przez kompletnie nieznane, dzikie szalone światy. No ale oczywiście będziemy mieli też trochę polityki, sporo, znaczy, no, właściwie wszystkich znanych bohaterów z powrotem, więc myślę, że czytelnicy się nie poczyną zawiedzeni. W swojej twórczości, tak jak widzę, to wiesz, bardzo dużo jest i powieści, i opowiadań. A w którym gatunku się liczujesz? Walisz krótkie formy? Nie, już teraz zdecydowanie nie wiadomo, że jakoś tam się roz... zabrałam głównie za powieści Nie pisałam opowiadania dawno temu. Chciałam nawet kiedyś zrobić zbiór i gdzieś tam są pomysły na ten zbiór jakoś tam przygotowane, ale na razie to jest pieśń przyszłości wszystko, bo wszystkie pomysły jakieś takie bardziej realne, które mam ochotę realizować, no dotyczą jednak przede wszystkim, przede wszystkim powieści. Staram się nie, nie pisać takich strasznych, rozciągniętych, przeraźliwie długich cykli. Najdłuższym, na którym na razie się zdecydowałam, jest Takeshi. Takeshi od początku miał być trzy tomowy, a potem wyszło, że chyba jednak będzie tomowy. zobaczymy, co z, ty, co z tego będzie. Ale dalej nie. Ja nie, nie lubię pozostawać bardzo długo w jednym świecie, przy innym Także zawsze bym chciała zrobić coś innego, coś ciekawego. Nie wiem, jak można, być 20 lat pisać to samo, no. to jest przerażające dla mnie, ale może ja po prostu nie mam cierpliwości. Czyli w takim razie nie należy tobie życzyć oświecenia. Bo sama kiedyś napisałeś, że prawdziwe oświecenie to jest pozbycie się wszelkich pragnień. No nie, ja na pewno, znaczy ja na pewno nie, mam, nie, mam, nie mam, nie mam takiego pomysłu na oświecenie, ponieważ myślę, że pozbycie się wszelkich pragnień, pozbycie się, to pozbycie się osobowości w pewien sposób. A tego nie życzę sobie nikomu innemu, więc... Akurat y, stu, no nie są, to nie są moje marzenia. No to nie, nie jest moim marzeniem pozbyć się marzeń. Dziękuję. A wracając, y, jeszcze chciałbym nawiązać do opowiadań. Y, czy, bo ja mam swoje Nie niby mówiłem, że o tym nie powiem, ale no, powiem. <grym> są na posniskach niebieskich naprawdę mnie tak wziął, że to się w głowie nie mieści. A czy Ty masz jakieś swoje ulubione? Tak, oczywiście, że mam swoje ulubione. No, takich bardzo przełomowych, które spowodowały, że zaczęłam pracować innym językiem. Tak się zaczął tworzyć mój język taki nowoczesny i lepszy na pewno. Należą więc Takie opowiadanie, które miało powstać kiedyś na antologii Lowkraftowskiej. Deontologia Lowkraftowska się nigdy nie ukazała, ale no, ponieważ napisałam opowiadanie, to pojawiło się w, w zbiorze, zresztą też chyba jest, Ewangelia według Johna Tomasa Scott'a to jest jedno z um, też moich ulubionych opowiadań. Tylko, że nigdy sobie nie daruję, że postawiłam szopę z cegły mu w Izraelu, gdzie nie ma cegły mu głowej. Ta jedna szopa tam tak stoi i strasznie mnie denerwuje po prostu. Wszystko inne jest mniej więcej sprawdzone, jest dobrze, ale lerna szopa z tej cegły mu no po prostu jakbym mogła, to bym służyła, ale już się nie da. No przepadło stoi tam. Piękna szopa. Nie ma wyjścia. Jest co na całym Bliskim Wschodzie, jest jak mało tam kurczę, są kamieni i nie ma tego. tego. Ale tam jakąś karawanę, która sprzedała tą wiedzę. Następnej części. Nie, to no, tylko jedna, to jedna, duży jedna biedna szopa, więc nie. No i na pewno smak kurzu jest też kiedyś opowiadaniem, że ja bardzo lubię, powstało to bardzo bardzo wartościowej antologii, poświęconej tą, tą, pamięci tą Pacyńskiego. To wszyscy stanęli na wysokości zadania, są świetne opowiadania, po prostu prześwietne. I ja rzeczywiście bardzo lubię to opowiadanie, które troszeczkę inaczej może patrzy na, na mitologię walijską, celdzyńską. No i to, to opowiadanie lubię zdecydowanie. Może, to... ktoś? może ktoś stali? Jakieś pytanie Pomaga ja? Dziękuję. Skąd pomysł, żeby obok feudalnej, starożytnej Japonii w świecie taka umieścić właśnie cywilizację tą południowoamerykańską? No bo było powiedziane, że Japonia to jest taka sprawdzona marka, że nawet jeżeli ludzie popadną w ten regres, to będą mieli do czego się cofnąć, no i że ta feudalna Japonia to będzie dobry wybór. No można wiele rzeczy powiedzieć o południowej Ameryce, ale na pewno to, że jest stabilna. Tak. Po pierwsze jest to dlatego zrobione właśnie, żeby nastąpiła ta taka powiedzmy dysfunkcja Antili, bo ona mi jest potrzebna do wytłumaczenia w powieści tego, co się tak naprawdę tam dzieje. Na pewno dlatego, że jest to kultura intrygująca i malownicza, która ma bardzo wiele mitów i bardzo wiele postaci mitologicznych, niespecjalnie dobrze u nas znanych. Chciałam skontrastować właśnie tą dosyć stabilną taką intrygującą Japonię, z również właśnie szaloną, niestabilną i zwariowaną kulturą latynoamerykańską. Głównie jest mi to potrzebne do tego, żeby właśnie jeden z tych kontynentów, zresztą ten większy, bo akurat korporacja, która zbudowała Antil, jest bogatsza i silniejsza, bo składa się z całej grupy pewnych państw, żeby tam pokazać to, dlaczego następują pewne zjawiska na tej planecie. Natomiast, no to tego się dowiemy jeszcze za jakiś czas, więc na razie niewiele nie mogę zdradzić. Ktoś jeszcze? Już. To było o ulubionych opowiadaniach. A chciałam zapytać, czy ma pani jakąś ulubioną postać, albo postać, której pani najbardziej nie lubi, której pisanie panią strasznie męczy, ale ona tam jest potrzebna, ale taka jest dla pani okropna. Tak, mam ulubioną postać zdecydowanie, do, do zacznę od ulubionej na pewno. Yy, ulubioną postacią pewnie pewnie sporo osób się zdziwi, ona jest Troy Harlow z Burzowego Pocięcia. To jest bardzo serdecznie przeze mnie lubiany bohater i ja tam cały czas gdzieś myślę, w jaki sposób mogłabym wrócić do niego i do tego świata, zastanawiam się, może kiedyś wrócę, natomiast nie lubiany, trudno powiedzieć, nie, chyba nie, nie ma kogoś takiego, kogo ja nie lubię nie, nie, nie, prowadzić czy pisać, bo jakoś tak sobie nie przypominam, bo niektórzy oczywiście w postaci są antypatyczne i mają takie bycie ale to nie oznacza, że ja mam do nich jakieś osobisty stosunek i nie znoszę na przykład. No, mam wrażenie, że gdybyś nie lubiła, to byś o nich nie pisała, to po pierwsze, a po drugie bardzo fajnie przedstawiasz niektórych takich, nie mówię z wyższej półki, ale tych szarych głębian. pamiętam takie opowiadanie o w facecie, którego zdradziła później dziewczyna, nie pamiętam tytułu, naprawdę, to chodziło o to, że tam oni, on ją uratował, a potem były. Tak, tak. Widzę, że lubisz takich ludzi, którzy dostają w dupę, ale później wychodzą na wierzch, prawda? Myślę, że to tak po prostu jest, bo to jest dla dobra literatury. Znaczy, taka postać jest, jest nośna, jest ciekawa. Ludzie lubią pewnie takie postacie. Podejrzewam, bo one się dobrze czytają, one się dobrze układają, bo no, ktoś jest po, porządny w rzeczy, sympatyczny, tak, dostaje karku, to mi się współczuje, no, potem się trochę podniesie, no, to już mi się mówi, dobra, jest, no. Człowiek ma lepszy humor od razu, to tak jest. Na pewno jestem przywiązana do wielu bohaterów, staram się wielu z nich stworzyć jakoś tam możliwie dobrze, żeby nie byli papierowi, żeby nie byli tylko jakimiś tam postaciami, które się gdzieś przemazują w tle, jest dużo takich bohaterów, którzy tam się pojawia, zwłaszcza, no właśnie, w takim cyklu jak Aniecki, bo tam jednak trzeba ten świat dość szeroko pokazać i tam się dużo po pojawia takich, yy, takich postaci. Nie wiem, różne od was należy czytelnicy, kochani, czy lubicie, czy nie lubicie, to, nie, nikogo lubicie, na przykład. Jest takich trochę mniej pierwszoplanowych postaci. Ktoś jeszcze? Skoro mówimy już o aniołach, to mam pytanie odnośnie jednego konkretnego. Skąd pomysł, żeby z lampki głównego arcywroga, całego chrześcijaństwa, największego złego, e, zrobić no, w sumie takiego zbuntowanego nastolatka, który powiedział swoim ojcu Chrzansie, ja będę sobie żył po swojemu. W sumie to nie jest jakoś bardzo zła postać, tylko no, no, po prostu dobraził się na swojego starszego, uciekł sobie. No, nie miał złych pobudek, był zwykły bunt nastolatka. No, przynajmniej tak to wygląda. Tak, rzeczywiście, potem trochę przejechał niestety na tym buncie własnym. Skąd pomysł na to, żeby lucek był taki trochę nie, mniej niedobry? No, otóż z tego właśnie, tak naprawdę, ze źródeł, tak naprawdę z tego, z czego ja korzystałam, próbując to, znaleźć materiały do tej książki. Otóż z wielu tekstów, a no, przynajmniej wynika, że tak nie do końca w ogóle wiadomo, czy, czy Lucyfer rzeczywiście był znaczy przewodził temu buntowi czy przypadkiem nie został wrobiony, albo przypadkiem nie został popomylony jego imię Bo y, jest tam, że właśnie naj, najjaśniejsza gwiazda, która spadła, y, to jest właśnie ten przywódca buntu i najstraszniejszy właśnie popełnił grzech. Tylko, że w niektórych... Y, znaczy jest to zinterpretowane, że najjaśniejsza gwiazda, no to Luciferos, bo to znaczy niosący światło. A może się okazać, że to był zupełnie inny anioł, na przykład przede wszystkim chyba Samael, bo to chyba Samael jest w ogóle całą tą jakby tego buntu gdzieś prowodyrem, taką szarą eminencją, tego interesu. Natomiast istnieje też takie, taka interpretacja, że tak najjaśniejsza gwiazda, która spadła, to był król Babilonu. I w tym momencie, no to rzeczywiście, no sorry, Lucek, no zrobili, to strasznie. I ja postanowiłam tak troszeczkę ocieplić tą postać, bo jak się, no, no właśnie jak się okaże, że to tylko czarny pierem, tak naprawdę nie miał złych intencji, no to... To przykro, no tak, że jest przeklętym na cały świat, jakaś największym tam wrogiem ludzkości, a tymczasem się okazuje, że właściwie nie miało się prawie żadnych jakichś w rozumieniu no, grzechów, a tutaj tego zrobili w konia. więc dlatego akurat Lucyfer jest u mnie takim trochę łagodniejszym. Jakbym, no. Jeśli byś mogła, to akurat fajnie, że nawiązaliśmy do źródeł, a skąd Ty czerpałaś informacje właśnie tego typu, nie? To o czym teraz powiedziałaś na przykład? No Ta informacja trzeba bardzo długo, będąc yy, jeszcze w tamtych czasach na studiach, mając dostęp do bibliotek, do tłumaczeń, do, do różnych tekstów źródłowych. Yy, ja był głównym językiem, którym, yy, starożytnym, którego ja się uczyłam, yy, był co prawda hetycki, ale to też się bardzo przydawało, bo tam przecież w tych hetyckich tekstach było mnóstwo takich jakby preanielskich rzeczy. To, co doprowadziło do, do powstania takich postaci jak anioły, jak aniołowie stróże. Natomiast też miałam do czynienia z aramejskim i też z tłumaczeniami Biblii, z, z tłumaczeniami apokryfów i różnych takich rzeczy. No i to głównie oczywiście stąd to wszystkie, te, te wszystkie informacje. Z tym, że te informacje trzeba wyłuskiwać jak naprawdę. Ja nie, nie jestem w stanie w tej chwili podać jakiegoś tytułu, który można przeczytać i... i i sobie po prostu znaleźć pseudodionizę, aeropanita, no trochę tylko, że to przedzieranie się przez to też jest stosunkowo trudne, bo to są różne dziwne koncepcje. No ale te koncepcje angelologiczne jakby są od, od, od głębokiej starożytności, przez średniowiecze, przez y, y, późniejsze okresy, nawet przez oświecenie y, płyną i płyną, tak to fascynacje, fascynacje aniołami, fascynacje nad przyrodzonymi rzeczami, tak, Swedenborg, John Dee, tak, to wszystko były postacie, które, które twierdziły, że się kontaktują z, z aniołami, bywają u nich na, na górze, mm. <laughs> nawet przez po, jakiś dłuższy czas. No właśnie mistycy różni też, którzy bardzo się do tego świata też tu przyłożyli. No mnóstwo jest tych, źródła jest, jest, jest, jest, jest mnóstwo, ja się tutaj trochę plączę, bo, bo byłoby mi strasznie trudno wymieniać. A to zadam jeszcze... A, przepraszam. To znaczy, ja mam do Ciebie takie pytania a propos praw kosmosu, które gdzieś tam się przewijały, czy to tak z własnego doświadczenia, bo ja pamiętam, było coś w tym stylu, że jeżeli coś się zaczyna dobrze dziać, to wiedz, że życie prędzej czy później użyjecie w dupę. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, ale szkolwiek coś tu jest. Czy, czy to było oparte na jakiś własnych w doświadczeniach, czy uważasz, że tak ten świat jest zbudowany? Przecież to jest, kiedyś czasami bywa oparte na do doświadczeniach każdego człowieka, mm. że w każdej chwili może dojść do takiego wniosku, że coś ładnie szło i niestety się nie udało. Yy, oczywiście, tak, oczywiście, że to, to, to są też pewne sztuki pisarskie, żeby wpleść różne takie prawdy wypowiadane ustawie różnych bohaterów, po to, żeby oni się zrobili właśnie bardziej, bardziej ludcy, bardziej przyjaźni, bardziej ciekawi, bardziej ciepli, więc nie wszystko, co jest w tych książkach napisane, to jest absolutnie dokładnie mój światopogląd nie jest wszystko wzięte z mojego doświadczenia. Część to są po prostu rzeczy, które się robi po to, żeby, żeby czytelnik może trochę bardziej polubił bohatera. No takie mam wrażenie, a teraz zadam Ci jeszcze jedno pytanie bo tak, twój mąż publicznie głosi, że bardzo mu pomagasz w pisaniu, a jak jest w drugą stronę? W drugą stronę jest tak samo, my jesteśmy swoimi pierwszymi czytelnikami, my jesteśmy swoimi pierwszymi, no nie powiem krytykami, no ale właśnie ludzie którzy mają coś do powiedzenia, Ufamy sobie nawzajem, jesteśmy pisarzami, zdajemy sobie sprawę, na jakie trudności w czasie pisania drugi pisarz może się natknąć, no i to oczywiście zawsze jest, jest, jest, jest fajne, znośne, jeżeli potrzebuję się zastanowić, nie mam pojęcia co zrobić dalej, czy nie mam pomysłu, jak poprowadzić daną scenę, czy tak, czy inaczej, no to zawsze mogę usiąść i spytać się Jarka, mówię, słuchaj, no powiedz mi, jak swoim zdaniem to idzie, tak? Czy to w tą stronę, czy to w tamtą stronę, jak to zrobić. Kiedy któryś z nas się zacnie gdzieś na jakiejś scenie, no to też po prostu rozmawiamy o tym. Czasami jest nawet tak, że ja, ja czy Jarek jesteśmy w stanie, już powiedzieć, na czym polega problem, to jakby samo rozwiązanie się, <śmiech> się pojawia. Tak? No, warto jest za wszystkim porozmawiać. Na pewno jest tak, że ponieważ oboje pracujemy w tej samej branży, że tak powiem, ponieważ oboje robimy to samo i zdajemy sobie sprawę, jak dziwny i schizofreniczny to jest zawód, no to nie mamy do siebie nawzajem pretensji o, o, o różne rzeczy takie, które inaczej wychodzą, a zawsze to wychodzi już. No. No, przyjaciele i rodzina sądzą, że my siedzimy w domu i nic nie robimy co jest urocze, po prostu i słodkie, ponieważ za każdym razem wszyscy sądzą, że mogą w każdej chwili zadzwonić i zawracać głowę. Słuchaj, przecież ty jesteś w domu i coś tam, nie? I telefon, i telefon, a przecież kiedyś miałeś coś tam takiego, bo to, a może byś jednak poszedł i coś załatwił i tak w kółko, i tak w kółko, no po prostu jest to straszne, bo przynajmniej ja i Jarek potrzebujemy się skupić podczas pracy, Więc już zadzwoni ten telefon, i będzie tą głowę zawracał, tak niemożliwie to musi sobie zdawać sprawę, że tak przynajmniej 45 minut do godziny tam wyrwał z tego transzu pisarskiego, bo zanim się człowiek zastanowił, o co właściwie chodziło i dlaczego on ma teraz koniecznie iść na pocztę, to <śmiech> wrócić na jakiegoś świata, który był poprzednio, to jednak trochę trwało. Dobrze, to jeszcze może jedna, jedna rzecz. Tak się zastanawiałem właśnie ta chrześcijaństwo, Jakutia, Japonia, a jeszcze gdzieś się wychylisz? Tak cię spytam. Myślę, że tak, jasne, że się wychyli. Ja tam mam takie jakieś pomysły, żeby się powychylać w stronę, tą, którą kiedyś studiowałam, to znaczy archeologiczną. Aczkolwiek tak jak z tą nieszczęsną szopą, ja się po prostu boję, że za mało mam wiedzy, żeby się porywać o coś takiego, jak na przykład starożytniży w czasach Klaudiusza, a bardzo mnie to intryguje w tej chwili, ja zawsze mówiłam. Ameryka południa w, trochę mniej, bo ja troszkę mniej na ten temat wiem, akurat to nie są te rejony które się zapuszczałam, ale to wiem, może, no. Yy, na, natomiast na pewno tak, na pewno byłoby dobrze coś o tych hedytach na miłość polską, bo lat temu poświęciłam, ale tak jakoś poję się po prostu, no, to Tak potem będę siedziała i będzie mnie dręczyło na przykład nieszczęsną tabliczkę zrobiłam żebym tak, jak trzeba. No, ale myślę, że kiedyś tam być może, może do tego będę chciała wrócić na razie co do napisania. Na razie jakieś tam pomysły są i plany też, więc zobaczymy. Cóż, czy macie jeszcze jakieś pytania? Skoro stwierdziła Pani, że nie ma Pani wystarczająco dużo wiedzy, żeby pójść tak na całego w tą Amerykę latynoską, Skąd w ogóle czerpie Pani materiały? Ponieważ, jak wcześniej zostało powiedziane, nie jest to zbyt popularny. Nie, to troszkę inaczej się, ja się nie wyraziłam tak jak trzeba. Okay. w Ameryce Południowej, miałam na myśli kultury prekolumbijskie, z którymi rzeczywiście chciałbym yy, trochę poszukać, żeby się czego, czegoś o tym dowiedzieć. Natomiast o wudu to ja wiem dużo i interesuje się z anterią od długiego czasu, naprawdę długiego, prawie tak długiego jak szamanizm, bo to jest w pewnym sensie, no jest to druga strona, szamanizmu, szamanistów, yy, tak zwani wegetaliści absolutnie istnieją w Ameryce w Środkowej także. No to są przede wszystkim Karaiby, to jest Ameryka Środkowa, to jest Brazylia, tam kwitnie. Wodu tam jest anteria, Chudu, to jest Ameryka y, Północna, ten fragment y, Florydy, tak, voodoo, voodoo to są zupełnie i, i zupełnie, i niezupełnie i, i, inne rzeczy, y, bardzo dużo materiałów na temat voodoo, nawet takich, <śmuszczak> może przestraszę tu powiedzieć, zdecydowanie praktycznych. To wychodzi, to, się, to, to można dostać w różnych ezoterycznych mm, księgarniach, w różnych mm, miejscach, można też dużo się dowiedzieć dzięki różnym programom, dzięki mm, po prostu o szukaniu w internecie, dzięki czytaniu y, tych materiałów, które są, no, które są o szamanach, powiedzmy, oczywiście szamanach z dżungli y, i o właśnie, no, nie wiem, o korach, o, o, różnych, o różnych czarownikach wód. Materiałów o wód jest dużo, tylko że ja wiem, że są u nas dosyć mało znane. Są różne, różne silne teorie na ten temat. Y, jest dużo odłamów budu, jest dużo odłamów tego rodzaju religii, właśnie na przykład galifuna, tak, różne no, no rzeczy. Akurat ja rzeczywiście dość sporo na ten temat wiem i postanowiłam to w, tym, w tej książce pokazać, bo to są rzeczy bardzo fascynujące i to są historie, czy ten, to się wszystko dzieje tu i teraz, tak samo ta religia, ten system y, ewoluuje, rozrasta się, jest przy nas, tak, tak jak na przykład postać Sanktisi Mamuerte czyli Przenajświętszej Śmierci, która jest czymś w rodzaju bóstwa w tej chwili w Ameryce Łacińskiej. Jest to przede wszystkim bóstwo gangsterów przemytników narkotyków, tak, Meksyku dużo. Są ołtarze także poświęcone właśnie przy najświętszej Śmierci, tak, modlitwy specjalne, na przykład właśnie Santisa Mamuerte, ochrania i mój transport koki itd., itd. To wszystko istnieje, to wszystko jest, po prostu aż tego nie wykorzystać, więc pokazuję to, staram się to pokazać w Takashin, bo jest to naprawdę fascynujący świat, o którym się niewiele wie. Ehm, dobrze, że... Sekundkę. A, już. Dobra, już lecę. Ja pozwolę sobie zadać dwa pytania. Mianowicie pierwsze, chciałem zapytać o koncepcję płci aniołów. No bo na przykład w kodeksie giga, czyli takim średniowiecznym wyobrażeniu, demona, mamy takiego diabełka ubranego w taką piękną pieluszkę, po to, żeby nie było widać, co tam ma. A drugie pytanie chciałem zadać: jak pani pisze? To znaczy, czy na przykład przez parę dni nie może pani nic napisać, choćby linijki, potem godzina trzecia w nocy, genialny pomysł, wstaje pani i pisze, czy, czy to jednak jest jakaś taka kompozycja szkatułkowa, że ciągiem i e, nie robi pani przerw w pisaniu? Dziękuję. Najpierw odpowiem na to drugie pytanie, to znaczy, no rzeczywiście jest, jest tak, że czasami człowiek się zacina i nie jest w stanie nic napisać. Można próbować to przebić na siłę, można, można po prostu odpuścić, no, trzeba sprawdzić, co się dzieje, czy tam to próby męczenia tego tekstu na siłę do czegoś doprowadzają, czy, czy nic się nie dzieje. Już lepiej jest iść sobie na spacer, czasami po prostu dać sobie spokój. Jest tak na przykład, w wypadku książek, które były dla mnie trudne do napisania, w którym ja naprawdę chciałam wyjść gdzieś wyżej ponad to, co do tej pory mamy na przykład w Piorze Południa, bywało tak, że ja byłam w stanie przedziennie <śmiech> pół strony, ponieważ potem byłam przekonana, że psuje no, psuje język, no, po prostu nie jestem w stanie utrzymać tego poziomu, stronę, pół strony, jak to mi zajmowało cały dzień, rzeczywiście. I wtedy musiałam odpuścić, bo to nie miał sensu, bo i tak bym potem musiała wyrzucić cały ten tekst, który by mi się nie podobał, kiedy zaczynałyby zaczynały się, nie wiem, tempe metafory, takie nieciekawe, które, nie wiem, zdania, które nie brzmiały tak, jak powinny, no to nie ma sensu tego wszystkiego męczyć na siłę. W nocy, no w nocy to rzadko się budzę i szaleje z pisaniem, bo to... I jednak mimo no wszystko mam jakiś normalny dom i tam się coś dzieje, pomysły tak się zdarza, no, pamiętam, że zapisywałam właśnie na, na rudną sforę pomysł główny, Zapisywałam w nocy na parapecie łazience, bo przy świetle latarni, żeby jadka nie budzić, więc było <śmiech> no, to trochę śmieszne. E, wracając do drugiego pytania, jak jest współdziałanie ołów, no rzeczywiście jest, jest to skomplikowana kwestia. No, no, rzeczywiście ja się zawsze staram odwoływać do tych najstarszych źródeł, bo je lubię i, i one mi się wydają najbardziej akurat nośne w wypadku tej mojej historii. <śmiech> W tej ideologii są żeńskie anioły, no, niewątpliwie są męskie anioły na 100%, ponieważ skoro mogły zejść na ziemię i tam radośnie spłodzić nam pokolenie gigantów z ziemskimi kobietami, to, to musiały mieć czym spłodzić, na wyjścia. Natomiast żeńskie też są, rzeczywiście żeńskie istnieją, zwłaszcza w tradycji gnostyckiej. Te imiona, które ja się tam posługuję w siewcy Wiatru, to są imiona wzięte ze z źródeł, takie postacie jak Pisztis Sofia, tak jako jeden z eonów, i tak dalej, i tak dalej, występują oczywiście. Dobrze, ja po prostu korzystam z, całej możliwego, z całego możliwego spektrum tej angelologicznej wiedzy i tych różnych angelologicznych źródeł, bo to jest powieść, więc nie, nie będę tam, nie jest to jakaś naukowa rozprawa. Więc po prostu korzystam ze wszystkiego. Korzystam także z tej tradycji, w której męskie i żeńskie anioły istnieją obok siebie bez najbliższego kłopotu? Tam jest Tam jest... woda, woda, woda. O. Ja chciałam zapytać, kiedy pani postanowiła, że pani zostanie pisarką? Czy miała pani po drodze jakieś chwile zwątpienia i jaki by był plan B? Ja zaczęłam pisać bardzo wcześnie bo w podstawówce, jakiejś takiej wczesnej podstawówce, na początku to były jakieś takie właśnie też opowieści, yy, powiedziałabym, bliżej majek, y, które były przeze mnie gęsto ilustrowane i właściwie potem się głupiłam w, w tej ilustracjach. ilustracji, głównie, powiedzmy, że opowieści graficzne. Zaczynałam od powieści graficznej. Yy, potem yy, w wieku jakieś 13, 14, 15 pisywałam z zapałem hard science fiction, yy, takie takie hard science fiction, nawet no straszne dramaty, bo tam brakło tlenu i trzeba było kogoś wyrzucić przestrzeń kosmiczną, albo nie wiem, na przykład jakieś tam straszliwe meteory zagrażały stacji, w każdym razie nie, nigdy, mam nadzieję, że chyba już to wyrzuciłam. Czyli, czyli <grym> nie ma tak nie w szufladzie? Nie, nie, nie ma. W każdym razie były to wszystko właśnie takie jakieś, musiały być straszne dramata i straszne poświęcenia i to wszystko było niezbędne. Potem, kiedy, kiedy, kiedy to zna, znaczy znałam to do liceum plastycznego i myślałam, że moją przyszłością będzie jednak plastyka. Natomiast powoli się okazywało, że chyba nie, podczas całego tego, tego procesu uczenia się, że chyba jednak nie, no i oczywiście zaczęły się, co ja wtedy już, już zaczęłam pisać, no yy, oczywiście także fantastykę, to już była taka druga bardziej normalna i współczesna fantastyka. Yy, no i właśnie chyba było to, to marzenie, żeby, yy, tak jak wszyscy w tamtym czasie, bo pamiętajcie, że teraz mamy rynek zupełnie inny i zupełnie inne czasy, ten, ten trochę lat temu jednak wstecz, tak naprawdę nie, prawie nie było. Właściwie nie istnieli pisarze, którzy żyli z samego pisania, a na pewno nie istnieli fantaści. Zrobiło się to, co robili wszyscy z tamtych czasów, co Zajdel wszyscy inni tam, Oramus, no po prostu się podejmowało się prace na uczelni, tak, wybierało się interesującą uczelnię, następnie zostawało się po prostu pracownikiem naukowym, kancenowało się jakąś tam karierę na uczelni, a jednocześnie pisało się książki. No, ja sądziłam, że będzie tak samo, no, że będę tam sobie archeologiem, który od czasu do czasu będzie pisywał książki, Chociaż sam dało się i nie muszę, <głos》>, więc mogę już teraz tylko pisać książki, już od kilku dobrych lat, no kilku, nie robię niczego innego. Yy, no teraz plany na nam przeróżne, miała zawodowe, mniej lub bardziej rozsądne. Chciałam być lalkarzem, Ale nie lalkarzem takim, który powoduje lalkami, tylko takim, który je robi. Przez długi czas chciałam być reżyserem bardzo, e, tylko że reżyseria też w tamtych czasach, też w Polsce, no to była bardzo poważna sprawa. Trochę mi przemówił do rozumu mój tata, który mi pokazał gazetę, kino, w tej gazecie było napisane. Hmm. że mamy bardzo obiec obiecujący debiut wspaniałego młodego twórcy, 45-letni, taki a taki, to właśnie nakręcił swój pierwszy film. Ja oczywiście hmm. liczyłam wtedy lat, tam powiedzmy 17 czy ileś, wydawało mi się, że już wtedy będę mieć w grobie w tym wieku, że zupełnie. No a potem sama doszłam do wniosku, że jednakowoż to o wiele łatwiej jest usiąść sobie przy maszynie do pisania wtedy jeszcze nie komputerze, i zacząć sobie wymyślać własny film. No. Po prostu no, nieograniczoną ilość statystów, budżet, którego z nikim nie trzeba uzgadniać, producenci, którzy nie, do niczego nie przyczepiają, tak, inaczej po prostu o wiele lepiej jest napisać książkę, niż męczyć się ze wszystkimi tam jakimiś fochami aktorów, problemami z z budżetem filmu i tak dalej, i tak dalej, stwierdziłam, że to jednak, no tak, że to jednak nie dla mnie i że zdecydowanie moją drogą jest pisanie i tak też się stało i mam nadzieję, że zawsze tak będzie. No, co bardzo serdecznie Cię życzymy, ale nie myślałeś, żeby coś przerzucić na ekran? Nie ma takich szans? No, akurat ja takich szans nie mam, ja pracowałam, co prawda, przez wiele lat było chyba, prawie dziewięć, jako dziennikarz telewizyjny w telewizji polskiej, no i rzeczywiście to też mnie przekonało o tym, że to nie, no, jednak mimo wszystko to jest tak duże przedsięwzięcie, robienie jakiegoś filmu czy czegoś, że, że to akurat nie na moją głowę i że wolę pisać książki, co też czynię. A, to jeszcze zadam Ci takie... A, już, już do Ciebie lecę. Wspominała Pani, że anioły w Pani książce rozwijają się, mają własne pasje, prawda? Czy wplatała Pani w ich życie anegdoty z własnej młodości albo takie, które Pani się zdarzają na co dzień? Nie, ja tego właściwie nie robię bardzo rzadko bo właściwie prawie wcale. Nie, nie pojawiają się postaci, nie pojawiają się jakieś takie z mojego życia, nie pojawiają się motywy. Oczywiście to wiadomo, że wszystko to, co się robiło w życiu i co się przeżyło ma wpływ i to ma jakiś tam dość duży wpływ na, na literaturę, natomiast bezpośrednich nie ma, jakichś takich bezpośrednich wpływów nie ma. To może właśnie mnie poganiają, więc może zadam jeszcze ostatnie pytanie. Chciałem spytać o magię. Czy... No, wiem, że jej nie, nie używasz, ale chodzi mi o to, że nie, nie, nie. podejrzewam, że nie. Ale są takie przesądy, nie powiem wszystko, ukierowane, że zabawa w w runy w tarota jest niebezpieczna. Co o tym myślisz? To znaczy, jeżeli, ja myślę, że niektóre rzeczy rzeczywiście mogą być niebezpieczne, natomiast to trzeba było sięgać gdzieś głęboko, bardzo głęboko do bardzo czarnej magii. Natomiast to, co się po prostu robi i robi się to z serca i robi się dla dobra siebie, czy innych przede wszystkim, nie jest rzeczą szkodliwą, bo po prostu tajemnica nie jest rzeczą szkodliwą. To niestety bo zawsze przez wieki pokutowało takie, takie przeświadczenie, że to, co tajemnicze, to, co niezwykłe, to, co fascynujące i to, co ciekawe, jest koniecznie koniecznie niebezpieczne, natomiast nie zawsze jest to niebezpieczne. Jeżeli chodzi o magię, no to prowadzisz spotkanie z moim mężem, zapytaj go, czy zdarzyło mu się wdepnąć w pentagram. No to <grywa> no, jestem <grywa> no, tym powiem. Kochani, skoro nas poganiają, musimy się pożegnać. Bardzo dziękuję moim... nagraj na www.podcaston.eu